nasze dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego nazwałem anielskim kazaniem. I tak z czymś mi się to kojarzyło, nie za bardzo wiedziałem z czym. Teraz dopiero mi się przypomniało, że jest takie coś jak tureckie kazanie. To Znacie takich, którego chyba nikt nie rozumie, ne? chyba o to chodzi z tym tureckim, że siedzi jak na tureckim kazaniu, czy nic nie rozumie z tego, co się mówi. Mam nadzieję, że to nie będzie tureckie kazanie ale że będzie to rzeczywiście anielskie kazanie dla nas. Otwórzmy Księgę Sędziów, drugi rozdział. I przeczytamy pierwszych pięć wierszy z tego drugiego rozdziału. Króciutko tylko, zanim jeszcze przeczytamy, przypomnę tło tego, o czym tutaj będziemy mówili, które zostało nam przedstawione w pierwszym rozdziale tej księgi a mianowicie stopniowe odstępstwo Bożego Ludu od tego zamierzenia, które jasno im zostało przedstawione. Zostali wprowadzeni do ziemi obiecanej przez Jozułego i ze dni Jozułego widzimy postęp w pozyskiwaniu coraz to nowych terytoriów, ale po śmierci Jozułego Widzimy, że powoli, powoli to wszystko chyli się ku upadkowi. I ten pierwszy rozdział aż do wiersza piątego, drugiego rozdziału jest jakby takim właściwie wprowadzeniem do całej tej księgi. Jest taką, takim wstępem, który pokazuje to wszystko, co później na różnych przykładach konkretnych będzie opisane w tej księdze. Jak spojrzymy na wiersz szósty, Tutaj mamy znowu jakby powrót do czasu śmierci Jozułego. A gdy Jozuę rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy do swojego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie, lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozułego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich dokonał dla Izraela. Jozues, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timat-Heres na pogórzu efraimskim na północ od góry Gaasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić złowo oczach Pana i służyli Baalom. Czyli tutaj jak gdyby w pierwszym wierszu czytamy po śmierci Jozułego, w pierwszym wierszu, pierwszego rozdziału, a tutaj w wierszu szóstym, a gdy Jozułe rozpuścił lud, czyli jak gdyby y, widzimy, że tutaj ta księga nie trzyma się jakiejś sztywnej chronologii historycznej, ale raczej y, są tutaj jakby przedstawione takie, y, szczególnie w tym pierwszym, pierwszej części tej księgi, y, są jakby takie wylane, jest wylany jakby fundament pod tą księgę. I tutaj mamy pewne przedstawione kwestie, które pokazują, jaki był stan Izraela, w jakim oni się znaleźli położeniu po śmierci Jozułego, jak zaczęli stopniowo odchodzić, od tego planu, który został zapoczątkowany przez Jozułego i jak ich religijność zaczęła stygnąć. Jak ich wierność i gorliwość do Boga zaczęła coraz bardziej stygnąć i zaczęli stawać się obojętni na to, co Bóg powiedział I zaczęli iść na różne kompromisy i widzieliśmy to w pierwszym rozdziale. Zaczęli tolerować te ludy, które wśród nich żyły, które Bóg kazał wytępić, które kazał przepędzić, które, z którymi powiedział, że nie mają mieć nic wspólnego. A oni uważali, że mają lepsze pomysły i zaczęli je tolerować, zaczęli z nimi się kumać i powoli zaczęli przejmować ich zwyczaje. I czytamy tutaj pierwszego wiersza I wystąpił anioł pański z Gilgal do Bohin i rzekł Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi Którą przysiągłem waszym Ojcom, mówiąc nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zbóżcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy tedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali. I nadali tej miejscowości nazwę Bohim. I tam złożyli Panu ofiarę. wielkim przywilejem Izraela jak też wierzę i naszym przywilejem było i jest to że nie tylko otrzymali i otrzymaliśmy spisane Słowo Boże ale od czasu do czasu Bóg też posyła szczególnych swoich posłańców aby przemawiali do Bożego Ludu. Bóg wkłada w usta swoich wybrańców poselstwo, aby szli i przekazali je Bożemu Ludowi. Oprócz tego nieomylnego, spisanego słowa, które jest pewnym fundamentem naszej wiary i naszego postępowania, Bóg przemawiał i przemawia do swojego ludu przez swoich posłańców. Tutaj widzimy anioła pańskiego, który przemawia w imieniu Bożym. Co do jego tożsamości są różne opinie. Niektórzy twierdzą, że był to kapłan, który nazywany jest tutaj aniołem pańskim. Inni mówią, że jakiś prorok. Jakkolwiek najbardziej prawdopodobnym tutaj wyjaśnieniem jego tożsamości jest stwierdzenie, iż jest to ten anioł, który wcześniej już spotkał się z Jozue, który też nazywany jest aniołem pańskim. I jest to ten anioł, który niejednokrotnie przemawiał w Starym Testamencie i który nie przemawia tak mówi Pan, który nie przemawia mówiąc o tym, co Bóg przekazuje, ale jak tutaj widzimy, przemawia ja wywiodłem was z Egiptu. Ja wyprowadziłem was do ziemi. Tu on przemawia w pierwszej osobie. A więc wielu tutaj biblistów jest zdania że nie jest to kto inny, jak sam Pan Jezus Chrystus, który objawił się niejednokrotnie w Starym Testamencie właśnie jako anioł pański. Jako ten, który reprezentuje Boga i który przemawia, ja to uczyniłem, a który nie mówi, to Pan powiedział, czy Pan to uczynił, tylko przemawia w pierwszej osobie, tak jakby Bóg mówił. I rzeczywiście widzimy wiele takich przykładów w Starym Testamencie, że gdzie czytamy, że anioł pański się pojawił, a kiedy odszedł ludzie mówili, spotkałem się z Bogiem twarzą w twarz widziałem Boga niejednokrotnie ludzie bali się, że nie przeżyją tego dlatego, że rozmawiali z Bogiem i Nowy Testament mówi nam że Boga nikt nigdy nie widział ale jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca objawił nam Go a więc Boga nikt z ludzi nie widział w całej Jego chwale, w całym Jego majestacie nie, nie widział Go takim, jakim Bóg jest w swej istocie natomiast czytamy o wielu prorokach którzy widzieli wizję Boga którzy opowiadali o tym tronie który widzieli, widzieli kogoś kto siedział na tym tronie, mówili o Jego blasku o Jego majestacie, o chwale, o tych różnych stworzeniach widzieli aniołów, którzy otaczają Jego tron jakkolwiek nie widzieli Boga takim jakim On jest w całym, całej Jego chwale i w całym Jego majestacie widzieli tylko to co Bóg zechciał im o sobie objawić ale samo to, i tak samo jak tutaj to objawienie tego anioła i w innych miejscach, widzimy, że reakcja ludzi była taka, jakoby spotkali się prawdziwie z Bogiem. Bóg mówi o swoim słudze Mojżeszu, że rozmawia z nim twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. A więc, kiedy czytamy takie miejsca, które mówią na o tym właśnie takim objawieniu się Boga, a potem z drugiej strony czytamy w Nowym Testamencie, że Boga nikt nigdy nie widział, Musimy tutaj jak gdyby widzieć tą różnicę między tamtym stwierdzeniem, które mówi o tym, że Boga nikt, nikt nie widział takim, jakim On jest w swej istocie, a Syn objawił Go i kto widział Syna, widział i Ojca, widział Boga w swej istocie, w swoim działaniu, w, swych, w tym, jaki Bóg jest, jak, jak Bóg podchodzi do człowieka, jak Bóg, jak Bóg działa, ale dopiero twarzą w twarz będziemy mogli zobaczyć Boga w nowych ciałach. W tym ciele nie jesteśmy w stanie zobaczyć Boga i żyć jak czytaliśmy ostatnio też jak Bóg powiedział do Mojżesza, że człowiek nie może mnie oglądać, mojego oblicza i żyć a więc wystąpił ten anioł pański który przemawia do nich i tutaj zwróćcie uwagę ten anioł mówi czy czytamy tutaj raczej o nim że ten anioł wystąpił wstąpił z Gilgal do Bohim. I tutaj y, ja próbowałem sobie wyobrazić jak, w jaki sposób on wstąpił z Gilgal. Czy to znaczy, że on wyszedł z tego Gilgal i szedł do Bohim i ludzie na niego patrzyli, widzieli, że oto anioł przechodzi do tego miejsca, z jednego do drugiego miejsca, czy też w jakiś inny sposób się przemieszczał. Y, nie jestem w stanie tego powiedzieć, natomiast zastanowiło mnie to, dlaczego właśnie nie, nie, nie pojawił się w Bohim od razu, tylko, że z Gilgal to Bohim. To pomyślałem, że coś tutaj musi głębszego się w tym kryć. Jeśli spojrzymy na, na miejsce Gilgal i zobaczymy, co miało miejsce w Gilgal. To słowo nam się kojarzy z wieloma różnymi, nie wiem, czy jesteśmy w stanie teraz, czy gdybyśmy mieli tak wstać i powiedzieć, z czym nam się kojarzy, to tak, nie wiem, czy byśmy byli w stanie wymienić różne rzeczy, które miały miejsce w Gilgal, ale wiele rzeczy miało miejsce w Gilgal. Już do tej pory. Jeszcze później będzie miało wiele innych miejsce, ale już do tej pory coś tam się wydarzyło. Było to miejsce, w którym Izrael rozłożył się obozem po tym, jak przeszli przez Jordan. Czytamy o tym w Księdze Jozuego. W czwartym rozdziale. Wróćmy do tej księgi Jozuego I spójrzmy, jakież to wydarzenia miały miejsce w Gilgal, skąd ten anioł przyszedł. Nie będziemy czytali tutaj całego tego fragmentu, on jest dosyć obszerny. Gilgal Trzymało swoją nazwę po tym, jak Jordan rozstąpił się przed nimi. I to słowo gilgan oznacza zwinięcie. Tak jak Jordan niejako zwinął się i rozstąpił przed nimi, i gdy oni przeszli suchą nogą przez Jordan, nadali temu miejscu nazwę Gilgal, aby pamiętać to wielkie wydarzenie. I tutaj w czwartym rozdziale od osiemnastego wiersza czytamy coś, co jeszcze dalej Jozue nakazał uczynić, aby zapamiętali to, co się tutaj stało. Wiersz 17. Wtedy Jozue rozkazał kapłanom, wyjdźcie z Jordanu. A kiedy kapłani niosący skrzynie przymierza Pana wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, Wróciły wody Jordanu na swoje miejsce I jak przedtem wszędzie wystąpiły z brzegów Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca I rozłożył się obozem w Gilgal Po wschodniej stronie Jerycha A owe dwanaście kamieni, które zebrali z Jordanu Postawił Jozue w Gilgal A więc tam oni, każdy z tych plemion miał wziąć jeden głaz Wynieśli je z, z, z, wzięli tam z tego dna rzeki te głazy I ustawili taki pomnik z dwunastu kamieni I rzekł do synów izraelskich Jozue Gdy w przyszłości wasi potomkowie Pytać się będą swoich ojców Co znaczą te kamienie Pouczcie waszych synów mówiąc Suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan Gdyż Pan Bóg nasz Przepraszam Bóg wasz Wysuszył wody Jordanu przed wami Aż się przeprowa przeprawiliście Podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym Które wysuszył przed wami Aż się przeprawiliśmy Aby poznały wszystkie ludy Ziemi, że ręka Pana jest mocna I abyście się bali Pana Boga waszego Po wszystkie dni A więc widzimy, że Gilgal było tym miejscem Które miało im przypominać o tym wielkim cudzie przejścia przez Jordan i jednocześnie jeszcze dalej miało sięgać pamięcią do tego cudu, które, który był w pewien sposób podobny przejścia przez Morze Czerwone. A więc Gilgal było miejscem wspominania tych wielkich cudów, tych wielkich dzieł. Zaraz później z Gilgal uderzyli na Jerycho. Jerycho zostało rozbite. I jak czytacie księgę Jozułego, to zobaczycie, że Gilgal bardzo często się pojawia w Księgę Jozułego jako kwatera główna. Oni tam ciągle w tym Gilgal siedzą. Ruszają w różne miejsca, podbijają różne rzeczy, ale czytam, że ciągle wracają do obozu w Gilgal. A więc Gilgal było dla nich znamiennym miejscem, w którym, które kojarzyło się im z tymi wszystkimi zwycięstwami, które kojarzyło się z tymi niezwykłymi podbojami, które kojarzyło się z cudami bożymi. W Gilgal również, w piątym rozdziale o tym możemy przeczytać, oni obrzezali to młode pokolenie. Na nowo zadeklarowali się Bogu jako Boży Święty Lud Obrzeska była znakiem Przymierza z Bogiem Była znakiem oddzielenia się od tego świata Oddzielenia się od innych narodów Oddzielenia się od tego wszystkiego co jest nieczyste To miało oznaczać Obrzeska I poświęcenie się Bogu jako szczególna Jego własność I w Gilgal To nowe pokolenie zostało obrzezane W Gilgal też oni obchodzili Paschę Którą wcześniej, której przez, wcześniej przez wiele lat Nie obchodzili To była pierwsza Pascha na nowej ziemi. W Gilgal objawił się ten wódz, Wojska Pana Jozuemu i rozmawiał z nim i powiedział mu, że dokona tych wielkich dzieł, gdziekolwiek pójdzie tam będzie zdobywał Boże, bo to, to terytorium dla Bożego Ludu. A więc to miejsce Gilgal było symbolem Bożej obecności, Bożego działania, Bożych cudów, Bożego zwycięstwa. I ten anioł idzie z tego właśnie miejsca do innego miejsca, które tutaj widzimy zostało nazwane przy tej okazji Bohim. Bohim znaczy płacz płakanie płacznicy płaczący z miejsca Bożego działania z miejsca Bożej chwały do miejsca płaczu i myślę, że jest to znamienne w kontekście tego, co ten anioł ma zamiar do nich powiedzieć, że jest to obrazowe z tym, co z nimi się stało. Że oto jeszcze niedawno byli w miejscu, w którym oglądali cuda Boże. Jeszcze niedawno byli w miejscu, w którym gdziekolwiek się ruszyli, odnosili zwycięstwa. Byli w miejscu, gdzie Bóg był z nimi i Bóg działał pośród nich. A dzisiaj są w miejscu w którym jedynie mogą nad sobą płakać. I czyż nie jest to smutny obraz tak wielu ludzi? Czyż nie jest to smutny obraz wielu wierzących, którzy swego czasu przeszli przez Morze Czerwone? Weszli do Ziemi Obiecanej? Przeszli przez Jordan? zaczęli dobry bój z Chrystusem i byli pełni radości byli pełni wiary byli pełni zapału, żeby służyć Bogu zdobywać dla Niego a dzisiaj są w miejscu w którym mogą tylko płakać nad sobą ich duchowy stan jest opłakany tak jak tego pokolenia i właściwie w ich życiu Słychać tylko wzdychanie, słychać tylko narzekanie, nie ma radości, nie ma entuzjazmu dla Boga, nie ma zapału dla Boga, nie ma wiary, że Bóg dzisiaj może w ich życiu jakiś cud uczynić, że może coś, czegoś wielkiego dokonać, ale jest jakiś taki ciężar, ale jest jakiś smutek, jest jakieś obciążenie ducha. Czytamy, że ten anioł przemawiał do wszystkich synów Izraela. W wierszu czwartym. Do wszystkich synów izraelskich. Sugeruje to, że oni zgromadzili się w tym miejscu, które zostało nazwane Bohim i tutaj nie wiemy, czy zgromadzili się na wojnę czy zgromadzili się, aby dalej teraz może podbijać te narody chociaż z poprzedniego rozdziału nie wyglądałoby na to że oni tak byli bardzo bojowo nastawieni chociaż tam widzieliśmy, dokonywali jakichś podbojów ale tak ciągle kompromisowo czy też zgromadzili się w, w Sylo w miejscu w którym mieli trzy razy, trzy razy w roku się zgromadzać, aby wspólnie tam złożyć Bogu ofiary aby tam uczcić go w czasie tych świąt, na które mieli się zgromadzać. Tutaj większość biblistów sądzi, że było to właśnie sylo, że było to zgromadzenie tego całego Izraela w czasie jednego z tych świąt. Trudno jest to, trudno być z tego pewnym. Spójrzmy na poselstwo, jakie anioł pański przekazał Bożemu Ludowi. Po pierwsze, przypomina im to, co dla nich uczynił. Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. A więc po pierwsze, przypomina im, mówi, zobaczcie, co ja dla was uczyniłem. Jak byliście niewolnikami. Jak byliście w kraju, w którym wami pogardzano, jak byliście w miejscu, w którym służyliście Faraonowi i wykorzystywał was, i bili was, i byliście w ciągłym niedostatku, i płakaliście, i wołaliście do mnie. I jak was wprowadziłem do ziemi, którą wam obiecałem. Ja dotrzymałem swoich obietnic ja obiecałem waszym ojcom, że tą ziemię dam na własność wam i ja byłem wierny tej obietnicy wyrwałem was z mocy Faraona w wielkich cudach wyprowadziłem was z Egiptu i wprowadziłem was do tej ziemi którą wam obiecałem do ziemi, która jest mlekiem miodem płynąca do ziemi, która jest obfitość możecie mieszkać w domach których nie budowaliście możecie zrywać z winnic, których nie wsadziliście dałem wam to wszystko więc po pierwsze Bóg mówi Popatrz na to, co ja dla Ciebie zrobiłem. Wspomnij na to, czym ja Cię oddarzyłem. Wspomnij na to wielkie zbawienie, które Ci zgotowałem. I wspomnij te wszystkie dobre rzeczy, którymi Cię oddarzyłem. To jest pierwsza rzecz, którą Bóg mówi do każdego człowieka, który odchodzi z Gilgal i, i, i znajduje się w Bochim. Bóg mówi, popatrz też na moje dzieła. Popatrz na to, co dla Ciebie uczyniłem. Po drugie, Bóg obiecał, że nie naruszy przymierza z nimi. I przypomina im tę obietnicę, którą dał Ojcom, mówiąc, nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. A więc Bóg mówi, chociaż dzisiaj jesteście w Bochim, dzisiaj jesteście w Bohim, chociaż dzisiaj jesteście w opłakanym stanie, ja nie zamierzam wycofać się z mojej obietnicy. Ja nie zamierzam porzucić was, nie zamierzam was wylec na łup tych wszystkich narodów, nie zamierzam skończyć z wami, gdyż złożyłem ojcom obietnicę, że będę wierny mojemu przymierzu na wieki. I z jednej strony to jest niepojęte i cudowne, że Bóg pozostaje wierny, kiedy my nie jesteśmy wierni. I o tym nam Słowo Boże mówi że On samego siebie zaprzeć się nie może. I nawet kiedy my nie dochowujemy wierności, On pozostaje wierny. Ale z drugiej strony, przez wielu jest to opacznie niewłaściwie rozumiane. I niektórzy z tej wierności Bogu robią przyzwolenie dla swojej własnej niewierności. I myślą sobie, tak jak wielu Żydów myślało, tylko dlatego, żeśmy Żydami. Bóg jest wierny wobec nas i będziemy zbawieni tylko dlatego, żeśmy urodzili się Żydami i Bóg dał nam obietnicę jesteśmy dziećmi Abrahama i Bóg wszystkie obietnice są dla nas choćbyśmy my nie byli wierni, choćbyśmy my Mu nie służyli choćbyśmy my żyli sobie jak chcemy to Bóg jest wierny tak opacznie to rozumieli i tak myślę wielu chrześcijan dzisiaj to rozumie słuchałem niedawno jednego z kaznodziejów który mówił super kazanie ale na końcu tego kazania padły stwierdzenia, które mnie głęboko zaniepokoiły i mówi, mówił właśnie o tym, o, tej, o, tym, o tym niebezpieczeństwie odstępstwa. Mówił o tym niebezpieczeństwie bycia niewiernymi Bogu. I mówi na końcu tak, to nie to, że ty stracisz swoje zbawienie. To nie jest kwestia, że ty utracisz swoje zbawienie, ale niebezpieczeństwo jest takie, że nie będziesz owocny, tak jak Bóg chciałby dla Ciebie. I myślę, że jest wielkie niebezpieczeństwo w takich stwierdzeniach. Bo czy możemy mówić, o tym, że człowiek, który nie jest owocny Czy możemy mówić o człowieku, który nie jest posłuszny Bogu Że jest to człowiek, który może być nadal pewny swojego zbawienia Człowiek, który chodzi swoimi drogami Który robi to, co jemu się podoba W jaki sposób on może być przekonany o swoim zbawieniu Jakże możemy powiedzieć komuś, że To nie to, że ty stracisz zbawienie, kiedy ty jesteś nieposłuszny Kiedy ty żyjesz sobie jak chcesz Bo zbawienie już masz na pewno, choćbyś nie wiadomo jak żył to, to niebezpieczne stwierdzenie. Gdyż człowiek zbawiony jest człowiekiem, który wydaje owoc tego zbawienia. Jeśli faktycznie Jezus jest moim Panem dzisiaj, a tylko to jest gwarantem mojego zbawienia, to moje życie jest tego dowodem. Jeśli zaś moje życie wydaje jakieś złe owoce, to świadczy to, że korzeń jest zły. Jeśli nie wydaje dzisiaj dobrego owocu Jeśli moje życie nie, nie wydaje dzisiaj Tych oczekiwanych przez Boga owoców To jakże ja mogę mieć pewność Że ja trwam w Jezusie Napisane jest, że kto trwa w Jezusie Ten jest pełen dobrego owocu A więc jeśli nie jestem pełen dobrego owocu Jeśli moje życie Nie, nie świadczy O mojej wierze To jakaż jest moja wiara? Czyż nie jest to ta wiara, o której Jakub pisze? Czyż nie jest to ta demoniczna wiara? Gdzie człowiek mówi Nieważne, że nie mam uczynku, ważne, że mam wiarę Czy taka wiara może kogoś zbawić? Jako pyta? A więc Niebezpiecznym jest takie pojmowanie Bożej wierności Kiedy Bóg mówi Kiedy wy nie dochowujecie wierności Ja pozostaję wierny Bóg nie mówi o tym że nadal jesteśmy w takim samym stanie, w jakim byliśmy, kiedy byliśmy wierni. Ale Bóg mówi, On ze swojej strony nigdy nie łamie przymierza. On ze swojej strony zawsze jest wierny temu, co powiedział i trzyma się wszystkich swoich obietnic. Co wcale nie oznacza, że my je wszystkie uzyskamy, jeśli my jesteśmy niewierni. I to kazanie, zobaczymy tutaj tego anioła, dokładnie tego punktu dotyka. Mówi nam, że jeśli my chcemy doświadczyć Bożej wierności. Jeśli my chcemy, żeby Bóg spełnił swoje obietnice, to Bóg z pewnością nas nie zawiedzie. To Bóg z pewnością nie jest tak, że nagle nie może spełnić tych obietnic. To nie jest tak, że Bóg coś obiecał, a my teraz choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, nie wiadomo jakbyśmy mu służyli, to On jakoś nagle nie może się wywiązać z tego co obiecał. Nie, Bóg mówi, ja jestem wierny. Ja dochowuję wierności na wieki. Ale jeśli my nie doświadczamy tej wierności Bożej, to problem nie jest z tym, że Bóg nie jest w stanie być wierny i wypełnić swoich obietnic, ale problem jest po naszej stronie. Że my okazaliśmy się niewierni, że myśmy gdzieś zbłądzili, że myśmy odeszli od Boga, a teraz oczekujemy, żeby On nadal spełniał swoje obietnice. A teraz oczekujemy, żeby On okazał się wierny i zrobił to, czego my oczekujemy, kiedy my nie jesteśmy wierni. I to jest opaczne rozumienie wierności Bożej. Jeśli chcemy doświadczać tego, co Bóg nam obiecał, musimy być wierni naszej stronie przymierza. I Bóg przypomina im, jakie były Jego słuszne, sprawiedliwe oczekiwania wobec nich. Zobaczcie, że tutaj ten wiersz pierwszy jest połączony z wierszem drugim. I możemy ten wiersz drugi odczytać jako warunek wierności, która jest zapowiedziana w wierszu pierwszym. Przysiągłem waszym ojcom, mówiąc Nie naruszę przymierza mego z wami na wieki Tylko nie, Tylko wy Nie zawierajcie przymierza Z mieszkańcami tej ziemi Ale zbóżcie ich ołtarze To tylko Jest warunkiem, który był im postawiony Nie zawierajcie z nimi przymierza Ale zbóżcie ich ołtarze a więc to było to, czego Bóg oczekiwał, żeby oni nie wchodzili w żadne relacje z tymi kananitami, którzy jak wiemy byli przesiąknięci do cna swoim złem swoją nieprawością i bezbożnością. Dlatego Bóg mówi, jeżeli chcecie służyć przy moim ołtarzu, musicie zburzyć ich ołtarze. Jeżeli chcecie być moim ludem i chcecie, żeby wam się dobrze wiodło, musicie wytępić ich z tego kraju, przepędzić ich z tego kraju, oczyścić ten kraj z ich bezbożności, z ich nieprawości. I oni zawiedli w tym, na czym Bóg tak bardzo kład, na co Bóg tak kładł nacisk. To, co Bóg próbował im wbić do głowy i to czytaliśmy ostatnio z tej księgi Mojżesza czy Jozułego, że to Bóg na nowo i na nowo powtarzał. Wypędzisz ich wszystkich, nie będziesz ich tolerował, nie będziesz miał litości nad nimi, ale wszystkich. Zniszczysz to wszystko, usuniesz to wszystko spośród Ciebie, bo jeśli nie, to wiedz, że to będzie Twoją zagładą, to będzie Twoją zgubą. Ale dalej tutaj czytamy w wierszu drugim Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu Oni postąpili według własnego rozumu, postąpili według swoich jakichś obliczeń, że bardziej im się opłaci pozostawić tych ludzi było im łatwiej wydawało im się na początku żyć w pośród tych kananitów wydawali się jak czytaliśmy ostatnio mogli wykorzystywać do, do pracy dla nich że oni jak służący dla nich pracowali, oni ciągnęli z nich jakieś zyski i wydawało im się, że to będzie lepszym rozwiązaniem niż przepędzić ich ale Bóg wiedział że jeśli oni ich pozostawią to staną się dla nich sidłem i dlatego Bóg pyta czemu to uczyniliście? Czemu to uczyniliście? W obliczu tego, co ja dla was zrobiłem, w obliczu tych moich cudów, w obliczu tych wszystkich znaków, w obliczu mojego działania, w obliczu moich obietnic, że dam wam w posiadanie tej ziemi i będziecie tam obfitować. Czemu to uczyniliście? Jako, jakie słowa wytłumaczenia weźmiecie na swoje usta? my się wytłumaczycie przed Bogiem ze swojej niewierności? Kiedy Bóg zadaje tego typu pytania, to nie są pytania, na które Bóg nie zna odpowiedzi. To nie jest pytanie typu, czemu to zrobiliście, powiedzcie mi, bo ja nie znam wszystkich faktów i wyjaśnijcie mi, żebym wiedział, co wam ich kierowało. Nie. To pytanie ma, ma dotknąć ich serc i ma im uświadomić wielkie zło, jakiego się dopuścili. kiedy Bóg okazał im tak wielką łaskę, kiedy Bóg obdarzył ich telomadarami, a oni to wszystko zlekceważyli, nie byli Mu posłuszni. Bóg mówi, dlaczego? Dlaczego to zrobiliście? Czy to, czy to ma jakieś rozsądne wytłumaczenie? Czy to, czy to Wam przyniesie jakąś korzyść? Czy, czy, wy, czy wy nie wierzycie Moim obietnicom, temu wszystkiemu, co Mu obiecałem, jeśli będziecie wierni? Dlaczego? Dlaczego to zrobiliście? Co stoi za tym, Waszym nieposłuszeństwem. Jakież są wasze serca, które nie, nie są posłuszne mi? Bracia i siostry, my wszyscy, czytamy, musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. My wszyscy musimy zdać sprawę z naszego szafarstwa. My wszyscy kiedyś staniemy przed Bogiem i On rozliczy nas z każdej rzeczy, która nas obdarzył, z błogosławieństw, które na nas okwicie wyla. I obyśmy, żaden z nas, nie usłyszeli tego pytania. Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego nie położyliście tych bałwanów w swoim życiu? Dlaczego chcieliście służyć przy moim ołtarzu i wracać do tych bezbożnych ołtarzy tego świata? Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego nie byliście niewierni? Jak, jak to możliwe, że dzisiaj chrześcijanie Myślą, że można Pogodzić Służbę przy Bożym, Świętym ołtarzu Ze składaniem tych obrzydliwych ofiar Na ołtarzach tego świata A jest tak mnóstwo tych ołtarzy Cała masa Rzeczy, które ten świat nam oferuje Które są bezbożne które są nieprawe, które są skalane nieprawością. Jakże to możliwe, że chrześcijanie myślą, że mogą służyć przy Bożym ołtarzu i bezkarnie mogą iść do tych pogańskich ołtarzy i tam się bawić. I tam szukać zaspokojenia dla jakichś swoich potrzeb. I tam szukać rozrywki, i tam szukać jakiegoś, jakiegoś lekarstwa na swoje choroby, na swoje problemy. Czyż nie jest tak, że jeśli my nie będziemy zadowoleni tym dobrym pokarmem i dobrą troską w domu Ojca, czyż nie skończymy jak ten marnotrawny syn, który w końcu zamiast jeść przy stole Ojca patrzył na to, co jedzą świnie i tego pragnął. Wiecie, w tym tygodniu jakoś tak wyraźnie Bóg mi to pokazał, jakoś tak wręcz obrazowo widziałem w swoim, swoim sercu taki obraz, że jeśli my jako chrześcijanie robimy coś, co jest, co, co wiemy, że Bogu się nie podoba, jeśli my idziemy i, i kalamy się jakąś nieprawością, doświadczywczy tak wiele dobrego od Boga, to jest to jak jedzenie robactwa. Kiedy Bóg ma dla nas przy swoim stole czysty pokarm, kiedy ma przy swoim stole obfitość wszelkich łaski, dobroci, a my idziemy do tego świata i tam w tym świecie szukamy, żeby się nasycić czymś, to w Bożych oczach jest to jak robactwo. I my sobie nie zdajemy sprawy z całej tej duchowej rzeczywistości, w której żyjemy. Tej, tej demonicznej mocy, jaka władza sercem człowieka, kiedy człowiek zaczyna tolerować w swoim życiu grzech, kiedy zaczyna lekko podchodzić do jakiejś nieprawości, kiedy zaczyna się usprawiedliwiać w swoim, w swojej nieprawości. Nie zdajemy sobie sprawy, jaką to ma wielką moc, jaka korupcja zachodzi w jego sercu jakie niebezpieczeństwo staje się jego udziałem. Iluż to ludzi, którzy tak mocni byli w wierze, którzy naprawdę służyli Bogu. Ja znam osobiście pastorów, którzy naprawdę służyli przy Bożym Ołtarzu i, i widziałem, jak Bóg działa w ich życiu. Ja pamiętam ich z czasów, kiedy Kościół, tam gdzie Bóg ich postawił, rósł. I oni służyli Jego Słowem, mieli, mieli mądrość Bożą, mieli poznanie Boga, mieli naprawdę życie wartościowe i byli przydatność w Bożym Królestwie. I gdzieś na swej drodze Pojawił się jakiś kompromis, pojawiły się jakieś sprawy, gdzie oni zaczęli folgować sobie. Być może usprawiedliwiać siebie. I w końcu skończyli w resztoku. Odpadli od wiary, odpadli od Boga. Znaleźli się w tym świecie ludzie, którzy, o których nigdy bym nie pomyślał, że oni mogą odpaść. Tak mocni, tak gorliwi, tak mądrzy, tak wiele wiedzący. A jednak zatracili swoje życie dzisiaj są jak ten, ten syn marnotrawny jedzą te, te, te, ten pokarm świnie. jakiś straszny będzie ten dzień, kiedy staną przed Bogiem i on powie dlaczego to uczyniście? dlaczego to uczyniliście? bracia, siostry, popatrzmy na siebie tutaj, na nasz spór Ilu ludzi tu widzieliśmy którzy płakali tutaj którzy nawracali się, których chrzczyliśmy. Byliśmy świadkami ich chrztu. A dzisiaj gdzie oni są? Co dzisiaj z nimi jest? Pamiętacie ich łzy, pokuty, ich radość na ich twarzach, ich, ich bliską społeczność z nami, koło naszych braci i sióstr. A gdzie są dzisiaj? Czy myślimy, że my nie jesteśmy narażeni na te same niebezpieczeństwa, które, które oni się uwikłali? Czy myślimy, że szatan nie jest tak samo zainteresowany naszym zniszczeniem, jak jest zainteresowany ich? Czy tych samych sideł nie podstawia pod nasze nogi? Czy te zastępy demoniczne nie radują się i nie cieszą, kiedy my kalamy się przy ich ołtarzach? I myślimy, że to taka mała rzecz. I myślimy, że to takie nieznaczące, że to zaraz się z tego otrząśniemy. A nie wiemy, jakie sidła są dla nas zakładane. Nie wiemy, w jakie szpony się pakujemy. Nie wiemy, jakim to stanie się dla nas w końcu jako nie stanie się przyczyna Naszego upadku jakimś, jakimś odrazą Jakimś drżeniem powinno nas napełniać Jakiekolwiek granie sobie z grzechem Oto Bóg mówi do nich przeto i ja powiadam Nie wypędzę ich spośród was Będą wam wrogami A ich bogowie Będą dla was to Bóg mówi koniec waszych zwycięstw koniec waszego podboju oto wasz grzech stanie się waszą karą jakże często Bóg z tego co człowiek czyni swoim grzechem czyni dla niego karę Iluż to ludzi oddaje się pijaństwu, i potem się okazuje, że to pijaństwo, które było ich grzechem i było ich rozkoszą, staje się przyczyną całkowitej ich ruiny i zniszczenia ich zdrowia, ich rodzin, ich pracy, wszystkiego. Iluż to ludzi wchodząc w jakieś nieprawy związki, ludzie wierzący z niewierzącymi i wydaje mi się, że to jest takie wspaniałe, że to wszystko będzie dobrze i tak fajnie to wygląda do czasu, aż staje się przyczyną i zagłady. to znamy takich ile znamy takich małżeństw, którzy wyszli za niewierzących dzisiaj nie ma ich w kościele. Albo jeśli są od czasu do czasu, wreszcie jakoś im się uda wyrwać, to są jak same smutki opowiadają. To ich to nie ma co opowiadać o żadnych świadectwach z ich domu. Ale jest ciągła, ciągła frustracja, ciągły smutek. Dzieci rosną w, w jakimś rozdwojeniu. Ileż mamy takich przykładów. A jednak ludzie, no... Wydaje się wierzący, wydaje się świadomi Z ciekawości Idąc za pasją swoich serc Idąc za jakimiś impulsami Zamykają swoje oczy I nie chcą patrzeć na Bożą prawdę Zatykają swoje uszy I nie chcą słuchać Bożego głosu I mówią, wszystko będzie dobrze w moim przypadku nie patrzą, że inni upadli. Nie patrzą, że innych to zniszczyło. Nie patrzą, że Bóg mówi, nie rób tego człowieku. To Cię zniszczy. To stanie się Twoim sądem, jeśli się w to wpakujesz. A ludzie mówią, nie, nie, nie. To mi się nie przydarzy. Ze mną będzie lepiej. Ja sobie poradzę. Mi jakoś to się wszystko poukłada. I w swoim nieposłuszeństwie brną. Aż stanie się to dla nich siłę. To Bóg mówi, jeśli wy ich nie wypędzicie, to nie spodziewajcie się, że ja ich wypędzę. Widzicie, Bóg mówi, ja zdepczę szatana pod waszymi stopami. Oto czytamy o tych obietnicach, kiedy Bóg mówi, że zwycięży szatana w naszym życiu. Ale co mówi do nas? Przeciwstawcie się, diaku. Jeśli my Mu się nie przeciwstawimy, to nie liczmy, że Bóg Go zdeprze pod naszymi stopami. Jeśli my nie będziemy walczyć z grzechem, jeśli my nie będziemy przeciwstawiać się grzechowi, to nie sądźmy, że Bóg to zrobi za nas. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie Mu się przeciwstawić własnej sile. Nie jesteśmy w stanie zwyciężyć grzechu własną mocą. Tylko Bóg może Go zwyciężyć w naszym życiu. Ale znowu, nie róbmy z tego wymówki dla naszej postawy tolerancji wobec grzechu. Nie róbmy z tego wymówki. Mów, jak Pan mnie wyzwoli, to będę wyzwolony. Jak Pan mnie ratuje, to będę ratowany. To jest obracanie łaski Bożej w nieprawość. Iluś ludzi się tego dopuszcza. Mówią, skoro mam z tym problem, to znaczy, że Pan jeszcze mnie nie wyzwolił. I tłumaczą się swoją bezbożność, swoją nieprawość, swoje niewyzwolenie tym, że to Bóg ich nie wyzwolił, że to w Bożych mocy jest. I tak, tak pobożnie brzmi, to w Bożej mocy wyzwoli. Ja nie mam takiej, No pewnie, że nie masz. Ale co Bóg do Ciebie mówi i do mnie? Zapieraj się grzechu. Zdala się od wszelkiej nieprawości. Trzymajcie, tak? Tak czytamy? Zdala od wszelkiej nieprawości się trzymajcie. Nie zbliżajcie się, nie dotykajcie się tego, co nieczyste. A my mówimy, niech Pan mnie wyzwoli, kiedy my się w tym tarzamy. My siedzimy w tym i nie robimy nic. Nie wydługujemy sobie oka, nie obcinamy se ręki mówimy, że Pan nas wyzwolił. A Jezus mówi, jeśli Ci gorszy Twoja ręka, to obetnij sobie rękę. A więc drastycznie obejdź się z tym grzechem. Nie toleruj tego, nie tłumacz się, że tutaj Cię ręka... Jak, jak nawet mówisz, że to Twoja ręka Ci kradnie, że to nie Ty. To obetnij z tą rękę. Jeśli Ty patrzysz porządliwie na to, czy na tamto, i teraz mówisz, Panie Boże, mnie jest tego. Nie, wydłup sobie oko, żebyś nie patrzył. Zrób drastyczne, co musisz zrobić, abyś od tego odciąć. Nie mów mi, żeby Cię Bóg wyzwolił, jeśli Ty nie chcesz tego wyzwolenia. To na siłę Cię nie będzie wyzwalał. Bóg mówi, jeśli Wy ich nie wypędziliście, jeśli Wy ich nie wypędziliście z tej ziemi, to Ja nie wypędzę ich spośród Was. Ale zostawię ich po Waszych stronach. Zostawię ich po Waszych bokach. To dosłownie jest powiedziane. U nas jest będą Wam wrogami, A i powiedziane, będą po Waszych bokach. zostali ich jako cierń, który będzie Was ciągle uwierał. Zobaczycie, myśleliście, że będziecie z nich zyski ciągnąć? myślicie, że będzie wam lepiej? Zobaczycie, czym dla was się staną. Więcej. I bogowie będą dla was sidłem. I bogowie będą dla was sidłem. Jeśli my pozostawimy sobie i mamy kontakt z grzechem, z nieprawością, Jakiego owocu się możemy spodziewać? Jakiego pożytku i jakiej korzyści możemy się dorobić? One będą nieustannie nas kusić. One będą nieustannie nas pociągać, abyśmy je czcili. Abyśmy im się kłaniali, abyśmy przy nich czas spędzali, abyśmy dla nich ofiary składali. I one będą nas męcić. Będą miały różne obietnice. Tak, jak tamte Boszko, tak, tamci boszkowie. O Bal składał obietnicę obfitości. Kto służył balowi, tego pola obficie rodziły. Kto służył aż sztarcie, ten miał wiele dzieci. Od ci Bogowie mieli swoje obietnice. Oni dawali obietnice, powodzenia, rozkoszy, przyjemności, zadowolenia, satysfakcji. I Bóg wiedział, że są wielkim siłem dla Bożego ludu. Dlatego powiedział: Precz z tym wszystkim precz z tym wszystkim z mojego domu precz z tym wszystkim z, mojego, z, mojego, z mojej ziemi świętej, którą dla Was dałem. Widzicie, bracia, siostry, jeśli chcemy doświadczać Boga, jeśli chcemy doświadczać Jego obecności w naszym życiu, jeśli chcemy, żeby Bóg faktycznie wypełniał swoje obietnice w naszym życiu, to to jest kluczowa kwestia. Jeśli chcemy mieć ołtarz Boga w naszym sercu, to wszystkie inne ołtarze muszą być zburzone. Pierwszym przykazaniem Boga jest, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Żadnych innych łożków. Ale mi tylko będziesz służył, tylko mi się będziesz kłaniał. Tylko na mnie będziesz polegał. Pierwsze wymaganie Boga. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli chcemy jakiegokolwiek kompromisu, jeśli chcemy Panu Bogu i Mamonie, jeśli chcemy Panu Bogu i czemukolwiek w tym świecie, z góry jesteśmy przegrani, z góry jesteśmy skazani na klęskę. Będziemy tak jak ci oni tutaj. Będziemy osoczeni przez tych wrogów, będą jak te ciernie w naszych Bogach, będą nas ciągle ściągać do swojej nieprawości i będziemy, bo oni widzicie, nie porzucili wiary w Boga. Oni nadal wierzyli Boga, pamiętajmy zawsze o tym. Ale chcieli służyć Bogu i jeszcze czemuś. I Bóg mówi, to będzie dla was siłę, Kto się uwikłacie z tym, to, to upadniecie w to. To wam nic nie pomoże. W końcu spójrzmy na rezultaty tego kazania. Gdy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich. Lud podniósł swój głos i zapłakali. I nadali tej miejscowości nazwę Bochim. I złożyli tam panu ofiarę. Trzy rezultaty tego kazania. Po pierwsze, podnieśli głos i płakali. Co było dobrym znakiem, to anielskie kazanie trafiło do ich serca. Oni się przejęli tym, co usłyszeli. Nie było tak, że oni wysłuchali: Eee, to nie chcę mówić. Nie, nie. To trafiło do ich serc. Oni podnieśli płacz. Zrozumieli swoją winę, zrozumieli swoje błędy, zrozumieli, że faktycznie, jakże tak mogliśmy postąpić. Bóg nam tak ubłogosławił nas, Bóg tak wiele dla nas uczynił. Jakże mógłbyś mogli... wstyd ogarnął ich? Jakaś, jakieś poczucie klęski uświadomili sobie. Uświadomili sobie, gdzie myśmy zaszli, z tego miejsca właśnie w Gilgal, gdzie było tak wspaniale, gdzie takie rzeczy działa, teraz gdzie my jesteśmy? Ponosimy porażki, coraz, coraz mniej, udaje nam się cokolwiek zdobyć to dotknęło ich serce. I płakali. I to słowo, które tu jest użyte, nie oznacza takiej łezki uronionej, ale oznacza po prostu zawodzenie, oznacza głęboki płacz. Oni byli głęboko przejęci tym, co usłyszeli. I rzeczywiście płakali, płakali, płakali. I w rezultacie nadali temu miejscu nazwę bochina. Na pamiątkę tej, tego, tych łez, tych, tego płaczu, tego, tego ich rozczulenia się, tego ich żalu, tego, y, ty, ty, tych wszystkich emocji, które mi przyjęły. Tak bardzo pokali, tak, tak było to widocznie powszechne, tak wszyscy tam się rozpłakali, tak tam lamentowali, że to miejsce nazwali Bohim. I, czytamy dalej, złożyli Panu ofiarę. A więc więcej, poszli jeszcze krok dalej, zadotykowali się na nowo Bogu, powiedzieli: Panie, Ty jesteś godzin chwały, Ty, Tobie składamy ofiary, Ciebie będziemy czcić. Wydaje się tutaj, no, wrócili, przemówiło to do nich, że coś faktycznie się stało, no, że, że to słowo wywarło, w nią, wywarło skutek, że oni teraz złożyli Bogu ofiary. I gdybym nie przeczytał, co jest dalej, to moglibyśmy sądzić, że faktycznie tutaj coś głębokiego się stało i coś zostało naprawione i tak by się chciało, żeby tak było ale niestety smutna część dalszej części tego rozdziału dowodzi, że poszli do domu i tak jak bardzo zmiękli tutaj tak jak bardzo się tutaj rozczulili tak jak bardzo tutaj płakali tak w domu jeszcze bardziej się zatwarcili Wiecie, kiedyś, kiedyś na mnie to robiło wielkie wrażenie, kiedy ludzie pokali w kościele. Kiedy widziałem łzy ludzi, myślałem sobie zawsze, Bóg działa. Jest coś cudownego. Ja sam pokałem jednokrotnie. Jestem w miarę wrażliwy emocjonalnie. Dobranie się? Ale wiem, jakże można być oszukany własnymi łzami. Pamiętacie panią Hanię tutaj, pokała? Pijana zmarła na ulicy, zamarzła. Pamiętacie pana Rysia czasami, nawet w jego oku nieraz łza się zakręciła. Ja pamiętam tu innych, którzy bokali. A którzy poszli do domu i zatwardzili swoje serca. Kiedy usłyszeli głos poselstwa Bożego, Bóg prawdziwie dotknął ich serce, tak jak Ty dotknął, wierzę tutaj. To był prawdziwy płacz, wierzę, szczery płacz. Ale wiecie, grzech ludzki i nieprawość nasza i bezbożność i zło nie da się tego wypłakać tylko. Łzy są dobrym początkiem. Pismo mówi o, grze, o, o, o, o, o, o smutku, który wiedzie do upamiętania, ale zobaczcie, wiedzie do upamiętania, tak? Sam smutek sam w sobie nie jest jeszcze upamiętanie. Pamiętacie, że Faraon pokutował, tak? Pamiętacie, jak Faraon pokutował? Mówi, skrzeszyłem, ja i mój lud. Tak, pokutował. Pamiętacie, Saul pokutował. Dawidzie, Ty jesteś prawy, a ja jestem bezbożny. Głupotę popełniłem wielką. Ale czyż im się to na coś przydało? Czyż kiedy te emocje opadły, czyż kiedy ta sytuacja minęła, czy na nowo nie zatwardzili swoich serc i na nowo wrócili do swojej bezbożności? I więc kluczem do upamiętania nie są nasze łzy. Jakkolwiek są piękne jakkolwiek są cenne, jak często mają wartość, ale jakże często są obudą. Jakże często są tylko czymś, co dzieje się tylko przez chwilę, ale nie ma żadnej prawdziwej reformacji w sercu człowieka. Nie ma prawdziwej przemiany. I wiecie, że Bóg daleko bardziej niż naszych łez i naszych emocji oczekuje przemiany naszego życia i przemiany naszych czynów. Widzicie, gdyby ta pokuta w ich sercach była prawdziwa, to oni by poszli do domu i powiedzieli, że musimy zniszczyć te ołtarze. ołtarze. Musimy zachęcić się tymi kanałami tam. Skoro, skoro to, to jest takim złem, i skoro to jest taką brzliwością, to my musimy coś z tym zrobić. To byłaby prawdziwa pokuta. To by przyniosło rezultaty, to by przyniosło na nowo Bożą łaskę, to by na nowo dało im zwycięstwo nad tymi wrogami, ale tego nie było. Były sy, był żal. Była jakaś tutaj forma rozpaczy, ale nie było tutaj prawdziwej pokuty. Pamiętacie, Judasz płakał. Judasz, kiedy zobaczył, że wydał Jezusa, nawet pieniądze zwrócił. I rozpłakał się. Ale czy to była zbawcza pokuta? Pan Jezus powiedział, lepiej, żeby się nie narodził. Widzicie, bracia, siostry? Jeśli jakiekolwiek słowo, które Bóg do nas kieruje, ma przynieść owoc w naszym życiu, jeśli ma odnieść jakikolwiek skutek i ma mieć jakąś wartość, to nie da się tego zmierzyć naszą emocjonalną odpowiedzią na to słowo. Kiedyś myślałem, że to działa, że tak jest, ale coraz bardziej przekonuję się, że to jest wodnicze, że na tym nie można polegać. To na czym można polegać? to jest to, jaką drogą idziemy, po tym, jak usłyszymy to Słowo. Czy my zbaczamy z tej drogi, na którą żeśmy zeszli i wracamy na drogę prawości, na drogę życia, czy też klękamy na tej drodze bezbożności i tam się żalimy nad, nad tym, co zrobiliśmy i stajemy dalej i nie poważamy. To na nic. To jest na nic. To jest nadaremne przyjmowanie łaski Bożej. To jest ściąganie na siebie jeszcze większego gniewu Bożego. To jest, wiecie, dla nas, którzy jesteśmy oświeceni, dla nas, którzy otrzymujemy tak wiele od Boga, daleko poważniejszy jest nasz stan, kiedy my nic sobie z tego nie robimy. Kiedy my nadal idziemy tak, jak szliśmy. Kiedy my zatykamy nasze uszy na głos Boży i postępujemy według naszej nieprawości. Nasz stan jest daleko, daleko, daleko gorszy i nasze położenie jest daleko bardziej niebezpieczne niż tych ludzi żyjących poza Kościołem, którzy nie, nie słyszą tego, co my słyszymy. Którzy nie czytają tego, co my czytamy. Którzy nie są tak oświeceni, jak my jesteśmy oświeceni. Słowo Boże mówi temu, któremu wiele dano. Od tego wiele się żądać będzie. Dlatego tym bardziej powinniśmy baczyć pilnie na to wszystko, co słyszymy i pilnować naszych serc i pilnować naszych dróg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 Thank <laughs> you nas do pilnowania naszych drogi strzeżenia naszych kroków. Nie lekceważącego podejścia do grzechu, do zasady diabelskich, do tego zła, którym jesteśmy otoczeni <grym> i które próbuje na nas, i wywiera na nas wielki wpływ, próbując nas wciągnąć w modłę tego świata, próbując nas zepchnąć z tej drogi sprawiedliwości i życia. Na manowce, bez, na manowce bezbożności i zguby. Widząc wokół siebie tyle przykładów nieposłuszeństwa, widząc wokół siebie tych różnych rozbitków wierze widząc w Biblii te różne przykłady tych, którzy nie okazali się wierni Tobie, ale poszli za swoją bezbożnością, swoimi pasjami, swoimi porządliwościami, skineri. Panie dali, byśmy nabrali obrzydliwości wobec grzechu, nabrali tej, tej, tego wstrętu wobec wszystkiego, co złej, nieczystej i nieprawde. Obyśmy nabrali lęku w sercach, przed jakąkolwiek formą kompromisu, jakąkolwiek formą tolerancji grzechu w naszym życiu, czy jakiejkolwiek nieprawości. Ale abyśmy zgodnie z Twoim nakazem, Panie stała od wszelkiego rodzaju zła się trzymali. Nie interesowali się tym, co bezbożnicy czynią. I nie zaglądali tam, gdzie nie trzeba. I nie słuchali tego, co nie trzeba. I nie patrzyli na to, co nie trzeba. Nie kalali się przy ołtarzach tego świata, napełniając nasze usta w Ale abyśmy, Panie, karmili się przy Twoim ołtarzu. Dobry pokarm. Aby nasze serca były pokrzepione zdrowym chlebem. Aby nasze życie mogło wydawać dobry, trwały owoc. I abyśmy wystaniemy przed obliczem Twoim panie nie byli zawstydzeni, nie byli przerażeni, ale mogli usłyszeć słowa pochwały i odebrać nagrodę tych, którzy wiernie Ci służą. Prosimy, kochany Panie, prosimy być do Pani. Nie graj z grzechem, nie graj z nieprawością, ale niech tą radykalną postawę wobec wszystkiego, co złe, Żadnego kompromisu, żadnej niktowości, żadnego zła. Abyśmy inny mogli oglądać, Panie, wypełnienie dobrych obietnic Twoich. Abyśmy mogli oglądać, Panie, w poszucie siebie cudowne działanie Twoje. Wtedy wypełniasz swoje obietnice w Twoich kościach. Prośimy. niechaj Twój Duch zaszczepi to Słowo w naszych sercach niechaj nasze chwilowe emocjonalne poruszenie nie pozostanie tylko tylko tym ale niechaj to Słowo będzie kamieniem który użyjesz w budowie dobrego domu w naszym życiu Prosimy o tym Boże Prośimy.